uroczystej konferencji prasowej podsumował tegoroczną zbiórkę. Łączymy się z Martyną Szymczakowską. Dzień dobry, Martyno. Dzień dobry. Rekordu nie było, ale to nadal niesamowicie duża kwota.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 niż przed rokiem. Bardzo cieszy dyrygenta największej orkiestry świata Jurka Owsiaka, który z wielką radością podał dzisiaj wynik tegorocznej zbiórki.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 No, czyli sprzęt, którego no właśnie nie było do tej pory w Polsce, a który już niebawem będzie wykorzystywany w szpitalach, chociażby w Warszawie czy w Krakowie. Członek zarządu fundacji, kardiolog profesor Bohdan Maruszewski, podobnie jak Jurek Owsiak, podkreślał, że choć zebrana kwota jest od ponad 20 milionów niższa niż przed rokiem, to uda się zrealizować cel założony jeszcze przed 34 finałem. Dziś ogłosiliśmy sumę, suma olbrzymia.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 No, warto to podkreślać. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie patrzy na cenę kupując sprzęt do szpitali. To nie jest tak jak w przypadku środków publicznych, no, że często to cena jest wyznacznikiem kupowanego sprzętu. Tutaj można sobie pozwolić na absolutnie, no, tak powiem, top of the top, na sprzęt XXI wieku, na zestawy robotyczne do operacji, na coś no, czego pacjenci bez orkiestry po prostu by nie mieli. No a kolejne przetargi będą systematycznie przeprowadzane, mówił mi dzisiaj profesor Jarosław.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 16 klinik w Polsce dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy otrzyma ten sprzęt, który pozwoli na szybsze diagnozowanie i leczenie dzieci z chorobami układu pokarmowego. Dziś był ten czas na podsumowanie 34 finału, ale i na podziękowania no, za to, co się wydarzyło. Jurek Owsiak bardzo długo dziękował za każdą pomoc i przy organizacji wydarzenia i za wsparcie każdą złotówką, czy to wrzuconą do puszki, czy przeznaczoną na licytację. Ja przypomnę, że tych licytacji było ponad 90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 Państwo słuchacze też dołożyliście swoje pokaźne cegiełki, aby ten sprzęt potrzebny do diagnozowania i leczenia dzieci trafił do szpitali w całym kraju. A na sukces składa się też wspólna praca ponad 120 tysięcy wolontariuszy z niemal 30 krajów całego świata, gdzie grała orkiestra. Wszystkim zaangażowanym dziękował dzisiaj Jurek Owsiak. No a teraz czas na zakupy. Kolejne przetargi wybór, tak jak już mówiłam, podkreślałam najlepszego sprzętu, a później planowanie kolejnego 35 finału. Znana jest już data. Proszę sobie teraz zapisać w kalendarzach 31 stycznia 2027 roku. Nieznany jest jeszcze cel tego 35 finału. Na co Polska będzie zbierać pieniądze ostatniego dnia stycznia? No tego dowiemy się najprawdopodobniej w październiku. Jurek Owsiak, dziś pytany, zapewniał, że tej decyzji jeszcze nie ma, no, że nie ma jeszcze Pomysłu. Fundacja jak zawsze będzie brać pod uwagę największe, takie najpilniejsze potrzeby. No i jak zawsze bezbłędnie pomoże najmłodszym Polakom w zdrowym życiu, no i w szczęśliwszym życiu. Miliony na koncie WOŚP. O podsumowaniu tegorocznego finału akcji mówiła Martyna Szymczakowska. autorem powieści Widnokrąg i traktat o łuskaniu fasoli. Dwa razy został laureatem nagrody NIKE. W wieku 94 lat zmarł Wiesław Myśliwski. Jak wspominał go poeta i publicysta Wojciech Bonowicz, pisarz tworzył powieści wybitne i potrafił zgromadzić czytelników wokół literatury, która nie była prosta.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 Ma wydarzeń. Informacje sportowe. Walkę o Mundial zapowiadają piłkarze, którzy jutro na wyjeździe zmierzą się ze Szwecją. Od wygranej w tym meczu będzie zależał nasz awans na tegoroczne Mistrzostwa Świata. O nastrojach w kadrze Tomasz Kowalczyk.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 Zwycięzca jutrzejszego meczu na mundialu trafi do grupy F z Holandią, Japonią i Tunezją. W magazynie zaglądamy jeszcze do rankingu tenisistek. Iga Świątek spadła z trzeciego na czwarte miejsce w zestawieniu. Polka ostatnio grała w Miami, gdzie odpadła już w drugiej rundzie po porażce z Magdą Linet. Ta ostatnia także zanotowała spadek z 50 na 57 miejsce. Magdalena Fręch jest 38, to spadek o jedną lokatę. Prowadzi triumfatorka Miami Open Białorusinka Aryna Sabalenka. W klasyfikacji mężczyzn znajdziemy Kamila Majchrzaka, który awansował o 4 lokaty i jest 53. Z kolei Hubert Hurkacz przesunął się w górę o trzy miejsca i jest 72. Z zimą tej wiosny mierzą się turyści w Tatrach. Nawet 20 cm śniegu leży w Zakopanem. Według prognoz zarówno dzisiaj jak i jutro pod Giewontem spodziewane są kolejne opady śniegu. Tego typu warunki pokrzyżowały plany miłośnikom krokusów. Nie spodziewaliśmy się tego, bo byliśmy nastawieni jeszcze kupując dwa tygodnie temu nocleg, że będą jednak krokusy. Akurat my ze Śląska jesteśmy, no chyba tyle śniegu to nie widzieliśmy przez całą tegoroczną zimę, także potarzaliśmy się w śniegu, zrobiliśmy sobie fotki z bałwanem. Jak oglądałam dwa tygodnie temu, to już było widać, że krokusy się przebijają, że już je widać. No a teraz to byśmy chyba musieli z łopatą i z metr śniegu sobie wykopać krokusa. <śmiech> Specjalnie przyjechaliśmy na krokusy, mieliśmy się skrywać do Doliny Ochołowskiej, a przyjechaliśmy tutaj z Łodzi, więc przyjechaliśmy pół Polski żeby zobaczyć kokusy pod śniegiem. Warunki panujące w Tatrach nie sprzyjają turystyce. Obowiązuje tam trzeci stopień zagrożenia lawinowego. I tak kończymy sumę wydarzeń. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17.00. Łukasz Pastor, do usłyszenia. To była suma wydarzeń. Reklama.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 Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce.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 Południe w Polskim Radiu 24. Krzysztof Grzybowski, jestem z Państwem do godziny 19.00 przed nami między innymi spojrzenie na to, co ciekawego dzieje się w Polsce, 24 pytania, czyli rozmowy jak najbardziej polityczne, będzie również o gospodarce, magazyn Saldo przedstawi Marek Klapa, a po godzinie 18.00 tradycyjnie debata dnia, dziś Piotr Kusznieruk z trybuny i Łukasz Warzecha z tygodnika do rzeczy. To wszystko przed nami, a już teraz za 27 minut godzina 17.00, a to oznacza, że ster przyjmuje. Kamil Szewczyk. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Dzień dobry. Naszym dzisiejszym gościem jest wiceszef kancelarii prezydenta Adam Andruszkiewicz. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, panie rektorze. Witam państwa. Od ponad dwóch tygodni wybrani przez Sejm sędziowie do Trybunału Konstytucyjnego czekają na ślubowanie. Kiedy odbędzie się ślubowanie w Pałacu Prezydenckim? Panie że czekamy na decyzję Pana Prezydenta. Tutaj wszyscy, którzy mają gorące głowy, to przypominam im, że przecież przez lata większość obecna rządząca kwestionowała w ogóle legalność funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, a przez ostatnie lata, kiedy już rządzi, no to wprost nie chciała uzupełnić wagatów. Nagle sobie wpadnie na taką koncepcję, że przejmował trybun konstytucyjny no i oczekuje od nas jakichś bardzo szybkich działań, szybkich ruchów. Pan prezydent ma czas, musi dokładnie przeanalizować kwestie działalności obecnej koalicji rządzącej, no i one są legalne w Polsce, najniższa no praworządność i będzie podejmował stosowne decyzje. Pojawiały się informacje, że po powrocie ze Stanów Zjednoczonych pan prezydent, no czyli dzisiaj wraca, tak, a może już wrócił, że będzie jakikolwiek komunikat, tak? Czy dzisiaj y, będzie komunikat?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 Ale politycy koalicji rządzącej mówią wprost, mówią jasno, że to jest legalnie uchwalony wybór sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Czekają tylko na ślubowanie. No Tak, panie aktorze, ja się uśmiecham, bo to jest tak, że dla posłów koalicji rządzącej, zwłaszcza koalicji obywatelskiej, legalne to jest wtedy, kiedy oni rządzą państwem W momencie, kiedy oni nie rządzą państwo nie mają mandatu demokratycznego, to wszystko jest nielegalne. Tak to przez lata wyglądało, więc teraz jakby mamy taką sytuację, w której Trybunał znowu stanie się legalny za, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ponieważ tam będą zasiadać ich nominaci. No takie, takie są dzisiaj de facto głosy z koalicji rządzącej. Pan prezydent stoi ponad to wszystko. Pan prezydent kieruje się nie emocjami, ale racjonalną polityką i będzie stosowne decyzje podejmował pewnie niebawem, ale w swoim czasie. To jaki ma plan, jaki ma plan ten wątek, jaki ma plan pan prezydent w całej sprawie? Pan prezydent na pewno chciałby, żeby Trybunał Konstytucyjny poprawnie funkcjonował. Jest to w interesie naszego państwa i tutaj pan prezydent zawsze sygnalizował, że Trybunał Konstytucyjny był legalnie działającym Trybunałem i powinien nim być nadal no to, no i jakby pod to będzie podporządkował swoje działania. Tak? Natomiast jakby nie można absolutnie dać tutaj ponieść emocjom i szantażom, ze strony rządzących pochukiwaniem Pana Tuska w naszym kierunku, no jakby my jesteśmy już do tego przyzwyczajeni, nie przyzwyczajeni, nie śmiejemy się z tego. Tutaj pochukiwania nic nie da, muszą być decyzje podejmowane w sposób merytoryczny. No nieoficjalnie wiadomo, że najpewniej jutro będzie decyzja Pana Prezydenta w sprawie ślubowania. Czy Pan może potwierdzić taką informację? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, Panie Redaktorze. Czyli Dzień. nic nie jest wykluczone. No dobrze, to wróćmy do Stanów Zjednoczonych i do wizyty prezydenta Karola Nowrockiego w Dallas w Teksasie. Po co w ogóle prezydent tam poleciał? Nie było Donalda Trumpa, nie spotkał się z Trumpem. Co tam załatwił konkretnie? Panie doktorze, jak wiemy, pan prezydent był obecny na największej konferencji ruchów konserwatywnych na świecie, czyli na konferencji SIPAC. Był tam głównym gościem de facto, można powiedzieć. Jest to bardzo wpływowe środowisko. Przecież wiemy, że dzisiaj ruch MAGA, ruch, który generalnie koncentruje się wokół sipac u no, rządzi Stanami Zjednoczonymi, naszym kluczowym słusznikiem. Więc jest to bardzo twórcze miejsce i dobrze, że tam był polski głos. Polski głos zarówno w tym kontekście, że pan prezydent promował nasz polski punkt widzenia wśród, można powiedzieć, liderów Stanów Zjednoczonych, w różnym wymiarze liderów. Ale też co bardzo ważne, pan prezydent także mówił o naszym polskim interesie w kontekście międzynarodowym, chociażby jasno potępiając Federację Rosyjską i jej działania w kontekście wojny obecnej. I to też jakby jest dzisiaj niezwykle istotne, no powiemy, że tutaj czasami brakuje takiego jednoznacznego stanowiska względem Rosji, tak? Więc ze strony Zachodu. Zatem pan prezydent wykorzystuje wszystkie możliwe formaty międzynarodowe poważne do tego żeby promować naszą rację stanu. Tak też się działo. No i oczywiście też ważne kwestie dotyczące zbrojenia Rzeczypospolitej, no bo zapowiedź de facto pana prezydenta, że już niebawem do Polski przylecą polskie pierwsze F-35, najnowocześniejsze myśliwce bojowe świata, jest czymś, czymś bardzo istotnym z punktu widzenia naszej obronności. Czy Kancelaria Prezydenta, Pałac Prezydencki, i sam prezydent do końca sądzili, że będzie jednak to spotkanie z Donaldem Trumpem, czy jednak nie? Panie rektorze, to nie jest tak, że my uzależnialiśmy wizytę pana prezydenta Kolejna spotkań z prezydentem Trumpem. Wiemy, że panowie mają regularny kontakt. <śmiech> wiemy, że spotykali się to już często. I jakby nie jest tak, że to był jakiś warunek sine qua non po naszej stronie. Absolutnie tak nie było. Poza tym wiemy, że kalendarz prezydentów jest często zapchany i się dynamicznie zmienia, więc to nie jest taka sytuacja tutaj dla nas bardzo nadzwyczajna. No wiemy też, że ruch MAGA no jest ostro podzielony. też. Pan prezydent był w czasie w Stanach Zjednoczonych wtedy, kiedy odbywały się masowe protesty w Stanach. Tam 8 milionów ludzi protestowało przeciwko polityce zewnętrznej i wewnętrznej Donalda Trumpa. Jak pan się do tego odniesie? No, no tak, z tym, że rozmawiamy o kraju, który ma kilkaset milionów mieszkańców, więc jakby ta skala również musi być brana pod uwagę. W Ale tym jednak kontekście. Ten, ruch Maga, ten ruch MAGA też jest niejednorodny już, tam, tam nie ma, tam jest też ruch z pełnym sprzeczności w ostatnich tygodniach. No na no, pewno, panie aktorze, to też jest dowód na jakąś tam dyskusję wewnętrzną, no, która dobrze jest. No, jakby Stany Zjednoczone nie są Rosją, gdzie pewnie tych podziałów frakcyjnych na zewnątrz nie widać. W Stanach widać, jest to państwo demokratyczne, mają do tego prawo, e, a co nie oznacza, że nie możemy tam być obecni. Powinniśmy być obecni, powinniśmy tam rozmawiać, mieć swoje kontakty. E, zresztą przypominam, że przecież w zeszłym roku chyba, podaj pan Sikorski, minister także gdzieś tam był obecny chyba na tej konferencji, no to jednak pokazuje, że dla polskich polityków to są ważne wydarzenia e, i ważne, żeby to, co powiedziałem wcześniej, polski głos między innymi właśnie w kontekście Rosji na takich wydarzeniach brzmiał. To jeszcze przejdźmy do wizyty prezydenta wcześniejszej z Wiktorem Orbanem na Węgrzech. Czy z perspektywy czasu, czy to nie był błąd, ta wizyta prezydenta nawrockiego u Orbana? Panie dektorze, no przede wszystkim wizyta prezydenta Nowrockiego na Węgrzech. Orban, no. z całym szacunkiem do pana premiera, no nie jest właścicielem, przecież Węgier. No zarządza tam... Tego, co mi się udaje, wybrany w demokratycznych wyborach. Ale jest nie ostatnia nie prosta ma... kampanii, panie ministrze. No i pytanie, czy tutaj nie pojawia... no pojawiają się oczywiście krytyki ze strony koalicji rządzącej, że prezydent wpisał się w kampanię na Węgrzech. A przepraszam bardzo, pan premier Tusk nie wpisuje się w węgierską kampanię wspierając Tiszę? No chyba wpisuje się. Także wydaje mi się, że te, te zarzuty, które dzisiaj się pojawiają na naszą stronę są troszeczkę obudne a pan prezydent spotyka się z urzędującymi de facto e, głowami państwa. To jest taka zasadnicza różnica, panie rektorze. Przez, proszę zauważyć, że e, liderzy Tiszy dzisiaj nie rządzą Węgrami, a więc pieranik, spotykanie się z nimi, no to jest de facto troszkę zaprzeczenie bieżącej dyplomacji, ponieważ ona raczej wymaga tego, żebyśmy się spotykali z urzędującymi politykami w danym kraju. No, urzędujący polityki w danym kraju to jest właśnie pan Orban dzisiaj na Węgrzech. To jakbym miał pan wymienić no, trzy punkty. Co Polska zyskała na tym, że prezydent Nawrocki odbył wizytę na Węgrzech i spotkał się z Wiktorem Orbanem w Budapeszcie. No, panie rektorze, przede wszystkim ważne jest to, że Polska dzisiaj promuje swój punkt widzenia w różnych krajach, w różnych częściach świata. Węgry dzisiaj są oskarżalne o niejednoznaczną postawę w kontekście wojny rosyjskiej na Ukrainie, to nie jest żadne nowum. I to prezydent bardzo jasno nasz podkreślał Karol Nowrowski że w interesie naszego regionu, naszej części Europy jest to, żeby Rosja tę wojnę przegrała. I to jest ważne. Nie oddawajmy też pola, toż Tak samo jak jeśli chodzi o SIPA, tak samo jeśli chodzi o Węgry inne miejsca. Nie oddawajmy pola ludziom, którzy uważają inaczej w tej materii. Bądźmy tam obecni, promujmy naszą narrację, nasz punkt widzenia, bo na tym polega dyplomacja. Dyplomacja to jest walka różnych narracji. No i tę walkę pan prezydent Kralowrocki potrafi skutecznie prowadzić bardzo ofensywnie, się tego nie boi. To jest dziś, po pierwsze po drugie, wiemy, że rozmawialiśmy także o kwestiach chociażby gospodarczych, ale także o tematach centralizacji znaczącej Unii Europejskiej. No, wszyscy widzimy, że Polacy zaczynają także ponosić coraz większe koszta biurokracji unijnej, pomysłów głupich mój znają, pomysłów klimatycznych. I warto tutaj także szukać sojuszników w tej materii. A czy prezydent Nawrocki widział się ze Zbigniewem Ziobro i Marcinem Romanowskim? No... Nic, nic mi nie, nie wiadomo, panie, którzy o takim spotkaniu, żeby on, on miał miejsce. No dobrze, pan również był w ostatnim czasie w Waszyngtonie z pierwszą damą, Martą Nawrocką. Co konkretnie załatwiliście? To było bardzo pozytywne spotkanie. przyjęliśmy na zaproszenie pani prezydentowej Melanie Trump i na czele naszej delegacji stała oczywiście nasza pierwsza dama, pani Marta Nawrocka, ponieważ było to spotkanie współmłorządków. Chciałem powiedzieć, pierwszy dam z rozpędu, ale tam też byli panowie, małżonkowie, chociaż co prawda w mniejszości, więc absolutnie współmałżonków z całego świata. Pani Melania Trump zawiązała taką światową koalicję Fostering the Future Together, w ramach której dba o kwestie można powiedzieć etyki wśród młodzieży, jeśli chodzi o cyfryzację, o AI, o sztuczną inteligencję i rozmawia z przywódcami z całego świata o tym, jak powinniśmy wspólnie połączyć siły, żeby najmłodszych w ramach rozwoju sztucznej inteligencji z jednej strony chronić, a z drugiej strony dać im to narzędzie do rozwoju w sposób pozytywny i co ważne, panie redaktorze, chciałbym to na koniec podkreślić w swojej wypowiedzi, nasza prezydentowa pani Marta Nawrocka miała swoje wystąpienie jako jedna tylko z kilku w Białym Domu. U boku Trump, Trump, podobnie jak chociażby pani Macron. To pokazało też pewną pozycję Polski w oczach administracji amerykańskiej. I na pewno obocem tego będzie, panie doktorze także chęć z naszej strony tutaj Pałacu prezydenckiego, żeby podobne spotkanie zorganizować w Warszawie, żebyśmy również tutaj na rozmowie, na tym polu naszym krajowym rozmawiali o tym, jak e, powinniśmy przystosować nasze najmłodsze pokolenia do tej wielkiej rewolucji technologicznej, która obecnie ma miejsce. Czyli będzie, rozumiem, zaproszenie między innymi dla Melanii Trump, tak? dla pierwszej damy, żeby przyleciała do Polski na taką konferencję zorganizowaną przez Pałac Prezydencki. Panie doktorze, e, nie wiem, czy pani prezydentowa Trump... E, zechce tutaj znaleźć czas, żeby przyjechać na naszą konferencję. My oczywiście bylibyśmy bardzo rad. Natomiast my będziemy się skupiać przede wszystkim na polskich dzieciach, na polskich szkołach, na polskich uczniach. To dla nas być priorytetowe w tym, w tym działaniu. I na pewno będziemy starać się wykorzystać w sposób pozytywny tego słowa autorytet pierwszej damy do tego, żeby promować od właśnie rodziców i najmłodszych takie bardzo dobre podejście do kwestii sztucznej inteligencji, bo ona jest wielką szansą, niewątpliwie, jeśli chodzi o rozwój, o niwelowanie pewnych różnic edukacyjnych rozwojowych, Natomiast są tam także zagrożenia i o nich także trzeba mówić. No dobrze, czyli podsumowując ten wątek, rozumiem, że będzie zaproszenie w ogóle dla pierwszych dam tak z Europy, ze świata na polską konferencję. Panie Warto, że na pewno tego konferencja będzie organizowana. Czy ona się przyrodzi finalnie w pomysł szczytu międzynarodowego? Te decyzje jeszcze przed nami. No dobrze, to jak pan, jak pan ocenia pomysł Prawa i Sprawiedliwości w sprawie obniżenia VAT-u na żywność? To dzisiejsza konferencja Przemysława Czarnka choćby. No, oceniam bardzo pozytywnie i tutaj można powiedzieć, że za tymi chęciami stoją realne czyny, ponieważ to, przypominam, rząd premiera Mateusza Morawieckiego był tym rządem, który obniżał VAT, między innymi na żywność w momencie, kiedy była duża inflacja. Zatem my pokazaliśmy, kiedy rządziliśmy państwem, że da się. Tym bardziej oczekujemy teraz tego od obecnie rządzących, że zamiast tylko opowiadać bajki w kampanii wyborczej o paliwie 19, to będą w stanie wykorzystać realne narzędzia fiskalne do tego, żeby dzisiaj użyć Polakom w codziennym życiu. Tego typu projekty my realizowaliśmy, podkreślam. To nie jest tak, że dzisiaj będą z opozycji, tylko to proponujemy, tylko naprawdę to robiliśmy. Zatem oczekujemy, że rządzący pójdą tą samą drogą i obniżając stawki VAT tym samym obniżą ceny podstawowych artykułów spożywczych. Czyli jeśli będzie w tej sprawie porozumienie w koalicji rządzącej i, i będzie to obniżenie vat na żywność, to tutaj nie ma problemu, nie będzie problemu z, z podpisem prezydenta, tak? Panie aktorze, pan prezydent zawsze jest obniżaniem podatków, zatem myślę, że jak najbardziej taki projekt by byłby podpisany. Czy prezydent Nawrocki weźmie e, udział w jutrzejszym e, meczu, zasiądzie na trybunach w Sztokholmie podczas meczu Szwecja-Polska? E, zobaczymy, panie redaktorze. E, Pojawiły się natomiast... nieoficjalne informacje, że jednak nie weźmie udziału. Czy może pan potwierdzić, że nie weźmie udziału i dlaczego? Wiem Panie to, że pan prezydent ma bardzo ważne aktywności też krajowe, więc jest możliwe, że po prostu będzie na nich skupiony. Ostatnio pan prezydent był skutecznie kiwicowo, można powiedzieć, w meczu ostatnim Polski z Albanią, nie już udało nam się ten mecz wygrać. I mamy nadzieję, niezależnie pan prezydent, gdzie będzie, na pewno będzie kadrę wspierał jak miliony prostu przed telewizorami. Liczymy, że ten mecz będzie wygrany, a nie będzie łatwo, bo widzimy, że Szwecja jest w gazie, rozbiła Ukrainę, położemy na opadki i dzisiaj sobie ostrze zęby na nas. Zatem no, tutaj musimy mocno walczyć. Choć przypominam, że niedawno mieliśmy bardzo pozytywną wizytę króla Szwecji w Polsce, no, ale tutaj centymetrów nie będzie z naszej strony. No jest w składzie Szwecji trochę kontuzji, więc zobaczymy, jak, jak będzie, jaki będzie wynik. Adam, Andruszkiew... Adam Andruszkiewicz, w kancelarii prezydenta. Dziękuję za rozmowę. Panie mójście że pozdrawiam Państwa. 24 pytania, rozmowa polityczna. Za 13 minut godzina 17. Świata pogląd I już teraz Wojciech Cegielski. Dzień dobry. Dzień dobry. I będziemy mówić o tym, co ważnego, co ciekawego wydarzyło się na świecie. Najpierw Jerozolima, no i chyba bez wątpienia coś, co można nazwać skandalem. I to skandalem międzynarodowym. Kardynał pierre Pizzaballa, czyli najważniejszy katolicki duchowny w Ziemi Świętej, nie został wpuszczony do Bazyliki Bożego Grobu, choć szedł na prywatną sze w Niedzielę Palmową. Co dziś jest pewne, jeżeli chodzi o tę sytuację? No bo potem mieliśmy sprostowanie, potem mieliśmy zmianę decyzji i taką informację ogłoszoną przez samego premiera Netanyahu. Na czym ta, ta, ta, ten skandal się zakończył, czy też się nie zakończył? Izraelska policja zatrzymała kardynała Pizzabale i Franciszkanina Francesco Jelpo, czyli kustosza Ziemi Świętej. To, to jest dwóch najważniejszych duchownych katolickich w Ziemi Świętej. Zatrzymała ich przy wejściu do Bazyliki. Izrael tłumaczył to bezpieczeństwem i wojną z Iranem. Przypomnijmy kilka dni temu, kolejne odłamki z irańskiej rakiety spadły na, na teren Starego Miasta, całkiem niedaleko Bazyliki. Stąd też Izrael, władze izraelskie, które no, powiedzmy, nazwijmy to siłą rzeczy, administrują tymi miejscami, ogłosiły, że jest zakaz zgromadzeń. No bo na Starym Mieście nie ma schronów, bo trudniej jest ewakuować ludzi, gdy się coś dzieje i tak dalej, i tak dalej. No tyle tylko, że kardynał Balla i Franciszka Nim Francesco Jer poszli tam w małej grupie, to miała być prywatna msza, Niedziela Palmowa. To jest moment, kiedy w Jerozolimie przechodzi procesja z Góry Oliwnej do centrum miasta, ale właśnie w związku z wojną z Iranem kościół katolicki, a nie policja, kościół katolicki tę procesję odwołał, no i kardynał Pizzaballa chciał po prostu w towarzystwie kilku osób odprawić tam no ale nie został tam wpuszczony. To miała być, tak jak mówię, prywatna msza, niewielki tłum. No dlatego dla chrześcijan to nie wyglądała jak taka zwykła ostrożność Izraela, No, tylko jak zamknięcie pewnych, pewnych drzwi, które no, są, zamknięcie przed własnym gospodarzem. No i według Kościoła to, nie pierwszy taki, to jest pierwszy taki przypadek od setek lat. Sam kardynał Pizzaballa, którego zresztą znam osobiście i wiem, że to jest ostatnia osoba, która by szukała konfliktu, ale równocześnie nie boi się otwarcie mówić np. o zabijanych Palestyńczykach w Gazie, co bardzo nie podobało się Izraelowi. Kardynał Pizzaballa kilka godzin później po tym incydencie dyplomatycznie mówił, że doszło do nieporozumienia. Nie prosiliśmy o publiczną uroczystość. To miała być krótka, prywatna modlitwa, by zachować ideę uroczystości w Bożym Grobie. Doszło do pewnych nieporozumień. Najwyraźniej się nie zrozumieliśmy. No i potem po tym wszystkim, po międzynarodowej krytyce, jaka spadła na Beniamina Netanyahu, Netanyahu cofnął tę decyzję i nakazał dać kardynałowi pełen, pełen natychmiastowy dostęp do Bazyliki na resztę Wielkiego Tygodnia. No i w komunikacie nie było jednak przeprosin, było tłumaczenie, że chodziło o bezpieczeństwo, no ale że ta decyzja jest zmieniona. No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo mówiliśmy o protestach na całym świecie, ale co ważne, wśród tych protestujących był również ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu. Człowiek, o którym śmiało można powiedzieć, że jest akurat bardzo życzliwy wobec izraelskiego rządu. Tu jednak postawił weto. Na ile poważny to był zgrzyt w tych relacjach amerykańsko-izraelskich? No właśnie Mike Hakabi, protestujący przeciwko temu, co się stało, jest no, dowodem na to, że nie jest to... Kolejna awanturka, że to nie jest rzecz mało znacząca, to nie jest tylko i wyłącznie rzecz religijna, że ktoś nie mógł odprawić mszy. To, to, to nie jest, jakby nie, nie dotyczy to małej grupki ludzi de facto, chociaż fizycznie chodziło o małą grupkę ludzi. No bo jak krytykują parę czy Rzym, a tak, tak się stało, Giorgio Meloni, włoska premier, skrytykowała izraelskie władze, podobnie francuski prezydent Emmanuel Macron. Włochy zresztą wezwały izraelskiego ambasadora na dywanik do MSZ-u, no ale to, to wtedy można mówić o tym, że to jest konflikt z Zachodem, Izraela z Zachodem, no ale w momencie, kiedy krytykuje Mike Hakabi który tak jak powiedziałeś jest człowiekiem bardzo życzliwym wobec izraelskiego rządu broniącym osadnictwa żydowskiego na zachodnim brzegu człowiekiem który wspiera coś co nazywamy chrześcijańskim syjonizmem chociaż teologowie mówią tutaj kwestionują to, to stwierdzenie ale chrześcijańskim syjonizmem czyli jakby to jest taki nurt zwłaszcza w Ameryce bardzo mocny który zarówno wśród katolików jak i wśród ewangelikalnych który mówi o tym że Izrael ma prawo do do ziemi, że Izrael jest narodem wybranym i tak dalej, i tak dalej. No więc kiedy tak ten człowiek Izraelowi protestuje, no to widzimy, że dyplomatycznie jest to naprawdę bardzo duży zgrzyt. To jeszcze jedna kwestia, no bo oczywiście możemy mówić o dyplomatycznym zgrzycie, ale pojawiły się również takie komentarze mówiące o tym, że być może to jest kolejne podejście Izraela, albo inaczej, kolejny test Izraela dotyczący tego, jak daleko może się posunąć w swojej polityce w Jerozolimie, która jak wiemy jest miastem szczególnym, no i ta polityka Izraela do tej pory też była w Jerozolimie prowadzona w szczególny, bardzo delikatny sposób. No na ile jesteśmy świadkami końca tej polityki, którą do tej pory znaliśmy? Nie mamy oczywiście dowodów na to, że, że tak było jak mówisz, ale bardzo dużo wskazuje na to, że tak jest. Że ten, ten wzór postępowania Izraela jest zresztą widoczny w innych sprawach, niezależnie od tego, czy trwa wojna, czy nie. Izrael mówi zawsze o bezpieczeństwie, no ale krytycy odpowiadają, że te zasady sto, są stosowane nierówno bo w innych miejscach Starego Miasta robiono wyjątki, a Emmanuel Macron, francuski prezydent, mówi wręcz o rosnących naruszeniach statusu miejsc, miejsc świętych. Ci, którzy znają się na Jerozolimie, śledzą rzeczywistość nie tylko Kościoła katolickiego, ale w ogóle chrześcijan i muzułmanów w zderzeniu z, z Izraelczykami i z Żydami jako takimi, no to widzą, że tych incydentów jest sporo. To są również kwestie podatków gruntowych, które pojawiają się nie do końca jasny sposób formułowane. Pojawiają się trochę znikąd. Tam nie ma jakiegoś systematycznego wzoru, nie ma, nie ma takiego działania stricte urzędowego, tylko wszystko się pojawia od tak. Pojawiają się czasami dziwne, dziwne dokumenty. Nagle, że któryś Izraelczyk jest jednak właścicielem np budynku, który do palestyńskiej, chrześcijańskiej bądź muzułmańskiej rodziny. Jest tego sporo. I to wygląda trochę rzeczywiście jak takie przesuwanie płotu o metr. Najpierw próba, potem patrzenie kto zaprotestuje. Jeśli protest jest za słaby, to nowa granica zostaje, a w, jeśli protest jest mocny, tak jak teraz, no to Izrael się wycofuje, dodajmy, wycofuje się bez przeprosin, bo to jest bardzo istotne. To nie jest tylko kwestia ambicjonalna. Kardynał Pica-Balla zresztą nawet o tych przeprosinach nie mówi, ale yy, dziennikarze i eksperci zwracają na to uwagę, czy te przeprosiny są, czy nie ma, nie ze względów takich ambicjonalnych, tylko ze względu właśnie na to, że to też pokazuje pewien wzór zachowań Izraelczyków. No to w takim razie pozostając w tej części świata, Stany Zjednoczone, właściwie prezydent Donald Trump mówi głośno o przejęciu irańskiej wyspy Shark. Przez tę wyspę przychodzi około 90% irańskiego eksportu ropy. O co dokładnie może chodzić i czy to jest zapowiedź no, takiej normalnej, militarnej inwazji na tę wyspę? Próby przynajmniej takiej inwazji? Najprościej mówiąc, Trump chce położyć rękę na takim kurku od irańskiej ropy, bo Wyspa Hark to dla irańskiej gospodarki coś jak główny zawór paliwa. Jeśli Amerykanie przejęliby tę wyspę, no to mogliby bardzo mocno uderzyć w dochody Teheranu. Oczywiście nie ma jeszcze decyzji o ataku na wyspę albo o wejściu lądowym Amerykanów. Trump to rozważa, ale Pentagon przygotowuje plany możliwych działań lądowych na kilka wersji. Z drugiej strony Marco Rubio, amerykański sekretarz stanu, mówi, że cele Stanów Zjednoczonych da się osiągnąć bez inwazji lądowej. No czyli dziś jesteśmy w takim bardzo wrażliwym i nerwowym momencie, kiedy Stany Zjednoczone prawdopodobnie zastanawiają się, czy iść o krok dalej, czy jeszcze próbować dociskać Iran bez wejścia na ląd. No problem w tym, że wejść na wyspę można stosunkowo szybko, ale dużo trudniej byłoby ją potem utrzymać. No bo to byłaby była już wojna nie tylko z powietrza, tylko bardzo blisko irańskiego brzegu. No to w takim razie jeszcze jeden amerykański głos, chyba mogę tak powiedzieć, bo myślę o papieżu Leonie XIV. W Niedzielę Palmową mówił, że nic nie usprawiedliwia wojny, a Bóg nie słucha modlitw ludzi, którzy mają ręce splamione krwią. No i oczywiście pojawiły się pytania, do kogo te słowa konkretnie, do kogo były skierowane? Formalnie papież nie wymienił żadnego nazwiska. Kontekst jest jednak bardzo jasny i czytelny. Papież mówił w chwili, w chwili gdy wojna z Iranem trwa już drugi miesiąc, część polityków w Waszyngtonie używa re, języka religijnego, bo uzasadniać przemoc Przypomnijmy choćby modlitwę Pita Hexeta, amerykańskiego sekretarza wojny, yy, publiczną modlitwę o przytłaczającą przemoc wobec wrogów. No i właśnie przeciw temu papież uderzył. No, pamiętajmy też jeszcze o tym, że yy, co prawda yy, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance yy, nie odprawiał takich publicznych modlitw o zwycięstwo i o pokonanie wroga. Ale J. D. Vance jest katolikiem. Pamiętajmy o tym, że Donald Trump no, nie jest może katolikiem, ale mówi o sobie, że jest chrześcijaninem, mówi o chrześcijańskich wartościach. Papież to co, papież zazwyczaj, papież Leon XIV, Amerykanin z Chicago, który, no, tak jak Donald Trump, jest Amerykaninem, ale jest bardzo przeciwny polityce amerykańskiej, na przykład jeśli chodzi o migrację, chociaż zawsze formułuje to w sposób bardzo dyskretny i dyplomatyczny. Papież nigdy nie mówi wprost, w stosunku do Donalda Trumpa. To, co mówi wprost, to jest to, co powiedział na przykład wczoraj w czasie Niedzieli Palmowej, kiedy gościł w Monako, czyli to, że tego, że Jezusa nie można używać do usprawiedliwiania wojny. I to oczywiście można czytać jako mocny przytyk do obozu Trumpa, chociaż nie tylko, bez wskazania palcem samego prezydenta. Papież mówi, że krzyż nie jest taką pieczątką do przyjmijania wojennych decyzji, no i dlatego te słowa wybrzmiały tak mocno, zwłaszcza, że chrześcijanie na Bliskim Wschodzie mogą nawet nie być w stanie normalnie obchodzić Wielkanocy, co widzimy choćby po historii z Pierbatistą Pizzaballą i po tym, że duże zgromadzenia zostały właśnie y, zabronione na czas nieokreślony i prawdopodobnie nie, ten, ten, y, ta decyzja izraelskich władz nie zostanie odwołana przed Wielkanocą. To na koniec mamy minutę, ale temat bardzo ważny. Inny region świata, ale myślę, że te wydarzenia są jak najbardziej ze sobą powiązane. Rosyjski tankowiec z ropą płynie na Kubę, Donald Trump mówi, że nie ma z tym problemu. Co się wydarzyło? Wydarzyło się coś, co pokazuje jak bardzo wojna z Iranem Miesza dzisiaj całą układankę Do kubańskich wód wpłynął rosyjski Objęty sankcjami tankowiec Z ładunkiem ropy Trump wcześniej de facto odcinał Kubę od dostaw paliwa Teraz mówi, że jeśli jakiś kraj chce wysłać ropę To nie, on nie widzi w tym problemu Kuba od trzech miesięcy w zasadzie nie dostała tankowca z ropą Od trzech miesięcy odkąd Trump Czy też żołnierze amerykańscy Porwali Nicolasa Maduro Prezydenta Wenezueli Bo to Wenezuela była głównym dostawcą ropy Właśnie na, na, na Kubę w związku z tym, że, nie dostaje, że Kuba nie dostaje ropy, to na wyspie są blackouty, jest racjonowanie paliwa, jest poważny kryzys energetyczny. No i da, ta dostawa może pomóc na kilka tygodni, może na miesiąc, jeśli oszczędzanie będzie bardzo ostre. Na tym wszystkim zarabia Rosja i to zarabia podwójnie. Po pierwsze wojna z Iranem podbiła znaczenie ropy i dała bąskwie dodatkowy polityczny i finansowy oddech. Po drugie Kreml wysyła Kubie towar, którego ona desperacko poszukuje i więc buduje swoje wpływy bardzo blisko Stanów Zjednoczonych. Na te wszystkie informacje przekazał nam Wojciech Cegielski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Świata Pogląd.